Był jak Chrystus chodzący po ziemi. Naszym zadaniem, przyjaciele, jakby inaczej, standardem, który Bóg wyznaczył, to nie jest pójście do nieba jedynie, tak? To nie jest bycie zdrowym, to nie jest bycie zaopatrzonym finansowo, to nie jest bycie pozbawionym długów, to są wszystko rzeczy, które możesz mieć, kiedy będziesz chciał. Ale to jest to, żeby być jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Rozumiesz? Bożym pragnieniem jest to, żebyśmy byli jak bogowie na tej ziemi, z wyjątkiem bóstwa. Żebyśmy byli jak Chrystus. Żebyśmy życie swoje kładli, ale żeby życie swoje kłaść, to trzeba, żeby z Ciebie wypływała Boża mówi. I Ona będzie wtedy Ciebie zaopatrywać. Wtedy nie będziesz się martwił, wtedy nie będziesz myślał, ja muszę na tę ewangelizację pójść. Moja mama jest 49 roczna, słuchajcie. 49, 60 ile? 7 lat, tak? Dobrze, prawda? Tak? 66, 66, 66, 66, 66 lat. I teraz pierwszy raz głosiłem na ulicy. Bo moja żona, jak Ja pojechałem, ja pojechałem e, usługiwać w, w kościołach naszych, a, a żona została moja i prowadziła w Warszawie bożeństwo. I oni się zebrali wszyscy na dziesiątą, uwielbili Boga, potem całym kościołem wyszli głosić. Nie było kazania. Nie. I po okazania wyszli, sprzęt i głosili, e, tam nikt się nie spodziewał. Słuchajcie, wiecie, e, w Warszawie w różnych momentach są ewangelizacje, tak? Ale podczas niedzielnych nabożeństw nie ma nigdzie. A oni się zawinęli i wyszli głosić. I coś wam powiem. Ludzie z Kościoła byli zbudowani sto razy bardziej niż po nabożeństwie. Rozumiesz? Oni byli zbudowani, oni chodzili. Ale numer! O! Głosiłam, tak siostro, głosiłaś, nigdy nie głosiłam, a teraz głosiłaś. No i co? Jest moc, bracie! Ha, ha, ha! Pewnie, że jest! Zawsze była w Tobie. Trzeba było kurek odkręcić. A ona wtedy... Fuu! Zawsze była, siostro, ta moc w Tobie! Od kiedy narodziłaś się na nowo! Zostałaś wypełniona Duchem Bożym! To zaczęło wzbierać w Tobie! Ale uwierzyłaś, diabłu, że jesteś małą grzesznicą zbawioną z łaski. Albo uwierzyłaś, diabłu, że już masz wszystko, co Ci potrzeba do życia i pobożności. I przestałaś pragnąć. I przestałaś być głodna. I to w Tobie zaczęło umierać. Ale właśnie teraz jesteś na miejscu, w którym powinieneś być. Jesteś na miejscu Bożego Wojownika. Przyjaciele, ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj brali. Żebyśmy dzisiaj brali. I jest taki sposób, który Bóg pokazuje, jak od niego brać. I On chce, żebyśmy znali ten sposób. I On chce, żebyśmy byli z tym sposobem bardzo dobrze zaznajomieni. Kiedyś tu sobie odmówiłem, zaraz odmówiłem. W Mateusza Mateusz w dziewiątym rozdziale, od dwudziestego a nawet troszkę wcześniej przeczytamy.